Spójrzmy słowo Boże na Łukasza Łukasza dziewiętnasty rozdział. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego: Zacheuszu zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A to widząc, a widząc to wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nasób. A Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić.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 A gdy się przybliżył do Betfagę i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: Idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał Dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli, ci, którzy zostali wysłani, znaleźli jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali oślę, rzekli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie oślę? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na oślę, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego, Nauczycielu, zgrom uczniów swoich I odpowiadając rzekł Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć Kamienie krzyczeć będą A gdy się przybliżył ujrzawszy miasto Zapłakał nad nim, mówiąc Gdybyś i ty poznało w tym dniu Co służy ku pokojowi Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi Gdyż przyjdą na ciebie dni Że twoi nieprzyjaciele usypią wał." Wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd, i zrównają Cię z ziemią, i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią, i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu na swego. A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich – Napisano, i będzie mój dom domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. Lecz nie znajdowali nic, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchając go, garną się do niego Rozdział ten zaczyna się Przypadkiem każdego z nas Bo każdy z nas jest taki jak Zacheusz To jest historia naszego życia Niekiedy Zacheusz jest yy, dla nas przykładem tego co teraz z nami jest A niekiedy tego co powinno z nami być Przyjacielu, przyjaciółko jeśli jesteś na tej sali, a jeszcze nie jesteś nawrócony, nawrócona, to weź sobie do serca ten przykład, bo to jest przykład złego człowieka, tak ludzie go odbierali, to jest przykład kogoś, kogo ludzie oceniali jako złego, zepsutego i mieli niestety rację, taki był. On oszukiwał ludzi, on ściągał pieniądze, był przedstawicielem prawa, a jest wyraźnie powiedziane, że wymuszał, że był po prostu złym człowiekiem, draniem. I każdy z nas taki jest. Każdy z nas na własną drogę zboczył, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla nas. Każdy z nas przed nawróceniem był taki jak Manassas, król, który po prostu oddawał się i nużał się w różnych formach nieposłuszeństwa Bogu. Nieposłuszeństwo jest bałwochwalstwem, jest czczeniem albo samego siebie, albo wręcz otwarcie czczeniem innych Bogów oprócz Boga jedynego. I tak jak tutaj widzimy tego właśnie Zacheusza, gdy Pan Jezus wkraczał do Jerucha, to Zacheusz... Chciał zobaczyć Jezusa. Cóż za promień łaski. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Był taki dzień w każdego życiu nawróconego, że chciał obejrzeć Jezusa. I oglądanie Jezusa w tym rozdziale odbywa się co najmniej dwa razy. Raz oglądany oczami Zacheusza. Dwa oglądany, gdy jako doskonały baranek Boży wkracza do miasta w dniu w okolicach 14 Nisan, kiedy już wkraczał i miał rozsyłane te wszystkie y, szaty pod swoimi nogami. Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach wołali ci, których Bóg serce poruszył. I Pan Jezus jest godny tego, żeby Go oglądać, i oglądamy go zarówno jako tego, który kiedyś przyjdzie w chwale i będzie na ziemi. Właśnie na Górze Oliwnej staną jego nogi, jak zapowiada Zachariasz. I to jest dzień, na który czekamy. Nawet Hiob powiedział, moje nerki zanikają za tym tęskniąc. I my też mamy takie życzenie żeby czas czekania skończył się, żebyśmy najpierw byli zabrani razem z Panem Jezusem na powietrze, a potem po krótkim czasie będziemy razem z Nim na ziemi i będziemy towarzyszyć Mu w tych wspaniałych chwilach, gdy On się wspaniale objawi. I tutaj widzimy tego Zacheusza. Zacheusz był niskiego wzrostu. Każdy z nas jest zbyt krótki, żeby dosięgnąć Boga własnym sposobem, własnymi metodami. Z natury każdy z nas przez to, że jesteśmy po prostu ułomnymi grzesznikami, nie jest w stanie po prostu zobaczyć Jezusa o własnych siłach. Jest potrzebne wsparcie. Tutaj widzimy obrazowo, że Zacheusz wdrapał się po prostu na wyższe miejsce. I jeżeli... Masz pragnienie znaleźć drogę do Jezusa. Jeśli masz pragnienie przyjść do Pana Jezusa, to zwyczajowo mówi się, że jeśli szukamy Boga, to On da się odnaleźć. To jest cytat ze Starego Testamentu. I tak naprawdę jest. Szukanie jest włożeniem pewnego rodzaju energii z Twojej strony. Masz możliwość tej energii, użyć, bo też o tym mówi właśnie późniejsza przypowieść o minie. Każdy z nas ma potencjał od Boga, żeby Boga szukać. Ta mina o tym mówi. Czy ty ją zakopiesz schowaną w chustce, uważając, że Bóg nie jest godzien tego, żeby go oglądać? Czy też raczej zrobisz z tego użytek i o Bogu dowiesz się, pomnażając twoje poznanie Boga, pomnażając Twoje zrozumienie, mając z tego zysk w postaci pięciu min czy dziesięciu. Co zrobisz z Twoją miną? To jest, oczywiście ta przypowiedź ma wiele zastosowań, również bardzo złożone, jeśli chodzi o prorocze treści, tutaj się kryją. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tą najbardziej prostą, najbardziej istotną dla każdego z nas warstwę, czyli tą, która dotyczy naszego związku z Bogiem, naszego związku z Bawicielem i tego, że warto, że warto tą minę używać do tego, żeby powiększać poznanie Pana Jezusa. I tutaj widzimy tego Zacheusza, że Pan Jezus go zobaczył, piąty werset. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego Zacheuszu, zejdź śpiesznie. Czyż to nie jest wspaniały fragment? Gdy zobaczy Bóg w twoim sercu pragnienie zobaczenia Jezusa, to ciąg dalszy widać, że to już jest inicjatywa Boża. Pan Jezus mówi zejdź śpiesznie gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Dokładnie tak jest. Gdy Bóg zobaczy prawdę skrywaną na dnie Twojej duszy, to ciąg dalszy to już jest Jego prowadzenie. On oczekuje tego, że Ty przestaniesz przed Nim uciekać. On oczekuje tego, że Ty przestaniesz mieć tą minę w swojej chustce. On chce być dla każdego z nas. I on każdemu daje bez wypominania. On jest chętny. I co dalej widzimy? Siódmy werset. Reakcja ludzi. Widząc to, i tutaj nie jest powiedziane niektórzy szemrali. Tu jest powiedziane wszyscy szemrali. Jeżeli pamiętamy wcześniejsze fragmenty z Łukasza, to widzieliśmy przypowieść o 99 owcach, i o jednej zgubionej. I to jest właśnie tak, że jeśli jedna owca zda sobie sprawę z tego, że jest zgubiona, to 99 owiec, które uważają, że są sprawiedliwe i nie potrzebują być znalezione szemrzą, mówiąc do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Takie jest ludzkie serce. Po prostu Ewangelia jest dla tych ludzi głupstwem. Jest całkowitą stratą czasu jest zupełnie poronionym pomysłem żeby iść do Boga to jest taki stan naturalnego człowieka i zamiast się cieszyć do człowieka grzesznego przybył w gościnę a przecież to ja też jestem grzeszny więc nie będę miał żadnych barier jak przyjdę do Boga to jest wspaniała rzecz do człowieka grzesznego przyszedł, przybył w gościnę a tutaj jest to użyte jako smutny zarzut. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę, ależ plugawy przypadek. To on sam chyba jest taki, jak ten grzesznik, skoro tak przyszedł. Takie złe myśli kryją się za tym. Dokładnie tak jak z tym, który schował minę w chustce. Myślałem o tobie, że jesteś srogi, że żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypywałeś. Ty złodzieju jeden. Ty po prostu zły, zdeprawowany i tak dalej. Bluźnierstwa. I jak się słucha właśnie, co ludzie bezbożni mają do powiedzenia o Bogu, czy jak tutaj o tym człowieku, który dał te miny, ale on reprezentuje właśnie Boga, reprezentuje Pana Jezusa, to człowiek naturalny ma o Bogu złe myśli zamiast właśnie zrozumieć to że tym bardziej powinien Bogu służyć skoro takie zarzuty ma pod względem Boga to Ty Boże jesteś winny temu że miliony ludzi ginie w wojnach takie zarzuty są no więc jeżeli faktycznie uważa ktoś że to Bóg jest temu odpowiedzialny po części jest to możliwe, żeby to tak ująć, bo przecież wiemy z Ewangelii, że ani jeden wróbel bez woli Boga nie spadnie na ziemię. Więc Bóg wydaje dekret, żeby jeden wróbel spadł na ziemię, to tym bardziej, jeśli człowiek musi umrzeć, to tym bardziej człowiek jest zobowiązany Bogu służyć, bo to Bóg trzyma w ręce jego życie. Ale nie, oni używają tego samego faktu, że do człowieka grzesznego przybył w gościnę jako czegoś, co zamiast ich przyciągnąć, ich oddala. Taki właśnie jest człowiek, że fakty, które powinny go radować i cieszyć, oddalają go, bo to w jego złym sercu jest hodowana zwykła nienawiść do Boga. Pełno zarzutów i negatywnych myśli. Dalej widzimy wypowiedź Pana Jezusa, która potwierdza siódmy werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy do kogo? Do grzesznych, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dokładnie tak jest. Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Aby szukać i nie osądzić, tylko aby szukać i uratować. Bo słowo zbawić znaczy uratować. Słowo zbawić znaczy ocalić. Słowo zbawić, jakie to jest wspaniałe słowo. Każdy z nas potrzebuje zbawienia. I potrzebujemy go w kwestii wiecznej. To jest najpilniejsza rzecz, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zbawiony. Ale też potrzebujemy ratunku codziennie. Każdego dnia, chodząc z Bogiem, potrzebujemy Jego łaski i zbawienia. To nie jest tak, że my potrzebujemy Boga tylko do zbawienia. On ratuje nas każdego dnia. I każdego dnia ten ratunek jest niezbędny, żeby dotrwać do końca dnia, bo bez Boga jest to niemożliwe. I dalej widzimy, że Pan Jezus przechodzi do podobieństwa i tutaj w tym podobieństwie właśnie już mówiliśmy o nim troszkę wcześniej jest pokazany przypadek człowieka, który oddala się to pokazuje nam co się stało z Panem Jezusem po wniebowstąpieniu Pan Jezus jest teraz w dalekim kraju czyli jest w niebie i ci ludzie przez ten czas mają obracać tym, co On im zostawił. A zostawił im yy, miny i widzimy, że jest rozliczenie od szesnastego wersetu. Więc Pan Jezus wraca już jako król, objąwszy królowanie, 15. werset, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, kto ile zarobił. To obrazowo również pokazuje na naszą sytuację. Jest taka zasada, że każdy za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Nie będziesz zdawał sprawy za Twojego sąsiada, nie będziesz zdawał sprawy za Twoich kolegów, nie będziesz zdawał sprawy za Twojego dziadka. Każdy za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Będzie to dzień, w czasie którego będzie to ocenione, jakie stały za twoimi działaniami lub brakami działań motywy. I te motywy są tutaj właśnie przedstawione przez tą przypowieść. I widzimy, że 21 werset mówi, że ten zły człowiek mówi, bałem się. Niestety strach, jest rzeczą, która jest związana z pierwszym wyobrażeniem o Bogu, ale ten strach jest strachem negatywnym, bo ja nie mówię o dobrym strachu, gdyż bojaźń Boża jest aktualna również dla dzieci Bożych. Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujemy każdego dnia. To nawet jeśli wiem, że jestem zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie, to dalej bojaźń Boża jest aktualna w życiu zbawionego. Natomiast tu mamy przypadek negatywnego strachu. Za tym negatywnym strachem bardzo często stoją takie sytuacje, jak widzimy to w niektórych wierzeniach ludowych, że ich zdaniem jest bóstwo, które trzeba przekupić, które trzeba jakoś handlem, przerobić W naszych wierzeniach ludowych w Polsce rozpowszechnionych mamy rzymski katolicyzm, czy drugą religię najbardziej popularną, świadków Jehowy. Tam też jest handel. Tam muszą być różnego rodzaju sakramenty, różnego rodzaju y, godziny wysłużone, aby tego straszliwego y, osobnika, który jest tam czczony jako po prostu to jest odpowiednik kultu bala, bardziej niż cokolwiek związanego z Biblią. I niestety ludzie myślą, że tam na zbawienie da się zarobić. Jest to największe fałszerstwo. Nie da się tam zarobić. Choćby ktoś łokcie urobił i kolana do krwi nie przybliży się w żaden sposób do Boga. I on tutaj bał się, bowiem że jest człowiekiem surowym i zarzuca, bierzesz czego nie położyłeś. Cóż za bezczelność, przecież on dostał minę, dostał od tego człowieka pieniądze, więc jak można powiedzieć, że bierze czego nie posiał? Ale właśnie ten człowiek odpowiada, na podstawie twoich słów osądzę cię, to jest bardzo ciekawe, że często taka kwestia się pojawia w Ewangeliach, że Pan Jezus na przykład Piłatowi odpowiedział to Ty mówisz, że jestem królem. No skoro uważasz mnie za króla, to działaj według Twojego osądu. Dokładnie tak jest, że człowiek często będzie na podstawie swojego własnego zestawu, różnego rodzaju praw, które sam na siebie nałożył, potępiony. Bo spotykamy takich ludzi, którzy mówią a bo ja jestem posłuszny temu, co mnie rodzice nauczyli. Serio? No więc jestem pewien, że nawet ten człowiek, który miał ojca pijaka, który powiedział, że ma yy, żyć jak pijak, też nawet zakonu ojca pijaka nie spełnia. A co dopiero, jeżeli już te rodzicielskie życzenia wymagają jakiekolwiek wymagania. Od prostych rzeczy typu czci ojca swego i matkę swoją, bo zazwyczaj te schematy mają w sobie to, czy inne elementy. Człowiek niestety jest tak zepsuty, że nawet swojego własnego zakonu nie przestrzega. I tutaj właśnie widzimy, że ten potępia go na podstawie twoich słów. Osądzę cię sługo złych. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. I pytanie, no skoro taki jestem, to tym bardziej powinieneś się przyłożyć. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. I tak dokładnie jest też w naszym życiu. Że jeżeli człowiek ma różnego rodzaju dary od Boga, i sam ich nie chce dla Bożej chwały użyć, to nie daje komuś, kto używa ich dla chwały Bożej. Jest do tego jak najbardziej zobowiązany. Nie może być tak, żeby to leżało zakopane w chustce. Dalej widzimy, że od 28 wersetu Powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betwaga i do Betani, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich. Po co oni poszli? Oni poszli, żeby przyprowadzić oślę. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Tu mamy do czynienia z proroctwem. I tak naprawdę tutaj w tym fragmencie mamy dwa proroctwa co najmniej. Jedno proroctwo to, gdy Pan Jezus mówi, że znajdziecie ośle uwiązane. Widzimy to w 30 wersecie. Pan Jezus pokazał tutaj doskonale, że wie co się dzieje wszędzie. On jest wszechwiedzący. On doskonale wiedział, że tam jest ośle. Mało tego wiedział jak zareagują ludzie, którzy są właścicielami tego oślecia. To jest po prostu... Pocieszające dla nas, że Pan Jezus wie wszystko. O każdej porze możesz do Niego przyjść i On na Ciebie nie tylko ma czas, ale oprócz tego, że ma na Ciebie czas, to On wszystko wie. Ty z Nim możesz rozmawiać szczerze. On nie będzie Cię o różne rzeczy musiał wypytywać, bo On już to wie. To jest wspaniała rzecz. Najważniejsza rzecz, jeśli nie masz jeszcze przebaczonych swoich grzechów, to jest powiedziane, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jakże łatwo jest wyznać grzechy komuś, kto już te grzechy zna. To nie jest człowiek, który nie wie, coś zrobił, coś zrobiła. On doskonale wie, jakie grzechy popełniłeś, popełniłaś i On doskonale wie, co Cię do nich prowadziło i jedynie oczekuje, że byś wyznał, wyznała te grzechy. Przecież to jest takie łatwe. Co innego, gdybyśmy mieli je wyznać przed kimś, kto ich nie zna, to mogłoby być dyskomfortem. Natomiast to powoduje, że nie ma żadnej wymówki dla kogoś, kto swoich grzechów nie wyznał Bogu. Bo nie ma nawet tej bariery wstydu, bo Bóg doskonale zna te grzechy. Pan Jezus to wie. Wcześniej. Ale również On zna twoje problemy. On zna twoje lęki. On wie, czego się boisz. I dlatego mamy obietnicę w Filipian, liście, czwarty rozdział, że jeśli po prostu do Niego przyjdziemy z tymi swoimi troskami, to pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec myśli i serc naszych. To dla wierzących jest pocieszająca zasada, że jeśli coś ciąży na Twoim sercu, coś ciąży na Tobie, coś Cię troszczy, coś Cię martwi, to nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w błaganiach powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli i serc waszych w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus wszystko wie. Jeśli się o coś martwisz, pomódl się. Jeśli się pomodliłeś, już się nie troszcz. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jakim powiedział – jest tutaj zapisane, wypełnione prorostwo, które Pan Jezus przed chwilą powiedział. Znaleźli, jak im powiedział. To jest cudowne. I później widzimy, że ten właśnie osioł został użyty do tego, żeby Pan Jezus na nim jechał. 36 werset. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. I tutaj, tak jak mówiłem, jest drugie wypełnione proroctwo. Może kiedyś Pan daruje łaski, że będzie czas, żeby się nim dokładnie zająć, ale to jest wspaniałe proroctwo zapisane w Daniela, 9 rozdział. To jest księga po księdze Ezechiela, dziewiąty rozdział, yy, strona 958. I tutaj jest zapowiedziane... 26 werset. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity. I jest kilkadziesiąt bardzo dobrych opracowań na ten temat, natomiast jednym z takich klasycznych jest y, opracowanie, które przygotował Sir Anderson i on y, wyliczył dokładnie, że to Proroctwo zostało wypełnione właśnie w momencie wjazdu pana Jezusa do Jerozolimy. I przeliczył te wszystkie godziny, dni i lata stosując właściwe miary, jakie w piśmie one były określone. I to proroctwo zostało wypełnione co do jednego dnia. To jest wspaniałe proroctwo, które zostało wypełnione że pan Jezus wiedzie do Jerozolimy w określonym czasie i to jest dokładna precyzja tego. Więc to potwierdza jeszcze bardziej, że Bóg doskonale wszystko wie na wiele lat do przodu. To nie jest dla niego żaden problem, żeby przewidzieć czym ty się będziesz zajmować lub zajmowała Będziesz się za na przykład 40 lat, jeśli jeszcze Pan Jezus do tej pory nie wróci. I ty może tego nie wiesz, co będzie się działo za miesiąc. On wie wszystko. I teraz widzimy od 41 wersetu, że ujrzawszy miasto zapłakał nad nim. Pan Jezus widząc Jerozolimę miał napełnione serce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 To zdarzenie w pierwszej myśli przywodzi nam zdarzenia z 70 roku, kiedy rzymski wódz zaatakował Jerozolimę i zrównał ją z ziemią. I tutaj też Daniela przewidziało to, dziewiąty rozdział, dokładnie, tutaj widzimy też ten 26 werset a lud księcia, który wkroczy zniszczy miasto i świątynię i dokładnie tak jest, że ta świątynia została później właśnie zrównana i Pan Jezus był właśnie tym załamany i tak samo jest z grzesznikiem, który nie pokutuje Pan Jezus jest tym bardzo mocno poruszony, że On przyszedł, aby umrzeć za grzechy wszystkich ludzi. Jego ofiara doskonale wystarcza za każdego. Każdego, który pokutuje. Nie ma różnicy, nie ma wyjątku. I w tym momencie, kiedy jest słowo łaski Bożej znane takiej osobie i taka osoba nie chce się pojednać z Bogiem, to jest to bardzo wysoka odpowiedzialność. Jest to porównane w Słowie Bożym do podeptania Syna Bożego i wystawienia Go na pośmiewisko. Bo to tak właśnie jest. Bóg wyciąga rękę, mówiąc przenośnie, z darem, w którym ofiaruje doskonałą ofiarę Pana Jezusa jako wystarczającą za Twój i mój grzech, i jeżeli ktoś zdecyduje się tą rękę odepchać to robi sobie żarty z Boga robi sobie z Chrystusa pośmiewiska i dlatego 45 werset tutaj znowu pokazuje nam że Pan Jezus wszedł do świątyni do centrum gdzie miało być odkupienie na sposób żydowski praktykowane to znaczy były składane ofiary te ofiary każda z nich wskazywała na albo doskonałą ofiarę Pana Jezusa na Krzyżu Golgoty albo na jego ofiarę w trakcie wcześniejszych etapów i tutaj widzimy że oni sobie tam urządzili dom handlowy sprzedawali różne rzeczy i Pan Jezus ich stamtąd wypędził. I powiedział takie słowa. I będzie mój dom domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Ostatnie słowa z tego rozdziału pokazują, że dalej jest knucie przeciwko Panu Jezusowi. On skoncentrowany jest na nauczaniu codziennie w świątyni, natomiast po takich słowach zarzutu, ci, którzy nie nawrócili się, jedynie utwardzili swoje serca, zatwardzili je jeszcze bardziej i widzimy tutaj, że szukali sposobności, aby go zgładzić, mówi o tym 47 werset. I dokładnie tak samo jest z każdym, kto nie pokutuje on chciałby Boga zabić. I chciałby, żeby Bóg umarł. I traktuje go jako tego, z którym nie chce mieć nic do czynienia. Ale oczywiście jest niemożliwe, żeby znaleźć przeciwko Bogu jakiś zarzut. Lecz nie znajdowali nic, co by mogli uczynić. Dlatego też Słowo Boże mówi, że ci ludzie bluźnili bo to są właśnie słowa, które jeżeli na przykład ja wiem, że ktoś nie jest złodziejem, a ja go od złodziei wyzywam, to w tym momencie jest to jak najbardziej nie oskarżenie, tylko bluźnierstwo. Wiem, że coś jest nieprawdą, a mówię to. I to właśnie jest tak, że oni nic nie znajdowali. Oni w sercach doskonale wiedzieli, że On jest czysty, doskonały, święty. A mimo to mówili przeciwko Niemu złe rzeczy. I widzimy jednoznacznie, jak bardzo poważne są te słowa dotyczące zbawienia. Jeszcze dziś możesz przyjść do Pana Jezusa i pojednać się z Nim, bo On... Złożył doskonałą ofiarę właśnie po to, żeby móc okazać Ci łaskę. Nie jesteś w niczym lepszy ani w niczym gorszy od Manassesa ani od Zacheusza. Jako zły człowiek, jeśli jeszcze się nie nawróciłeś, możesz do Boga zawołać, a On bez wypominania da Ci zbawienie. do nie to Wszystkich plan ujrzysz wspaniałość Jezusa tam, pójdzie do niego dziś. Jemu se serce dać dzisiaj śpiesz, on przyjmie cię. Łaską otoczy Cię, Tylko nie wahaj się, jakże Bóg będzie kiedyś tam tam, bóg z bóg wszelki plan